Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji 21 marca 2023 roku. Antypus po tej stronie, odcinek 61. I ze Zoro po drugiej. Czy utopiłeś dzisiaj Marzanny albo coś chociaż w tym kierunku zrobiłeś? No w tym kierunku, że tak powiem, dokonałem kolizji na ścieżce serworowej. Znaczy, dokonano na mnie o tak powiem. I, czyli wiosna będzie burzliwa. I tego, no i, i kolorowa, i dynamiczna, i intrygująca, ciekawa i tak dalej, no. Czekają nas ciekawe wydarzenia. Tak, no dzisiaj właśnie widziałem taki filmik, gdzie zgromadzenie przedszkolaków rozprawiło się brutalnie z Marzanną. Najpierw podłożyli ogień, później się zaczęli topić, tylko że ona nie utonęła od razu, była tak skonstruowana, żeby pewien czas jednak unosiła się na powierzchni ku uciesze malutkiej gawiedzi. Było to tam kilka grup przedszkolnych, filmik z tego powstał, bo to od osoby znajomej otrzymałem. Nie było tam strażaków, nie było żadnych służb specjalistycznych. Widać, że młode pokolenie... Uczy się tradycji, że tak powiem, z zapałkami. No to też nam daje pojęcie o niedalekiej przyszłości. Rozrywkowej. Miejmy nadzieję, że w wersji bardziej humanitarnej, humanitarnej tak. no, tutaj, tak, tak. tutaj niczego nie jesteśmy w stanie wykluczyć po objawach. Wygląda, że no... Poziom zakapiorstwa nie maleje. Nie maleje. Tradycja jest bardzo stara. Ja też pamiętam, będąc w przedszkolu pacholęciem, uczestniczyłem w tego typu imprezach. To już prawie 50 lat temu. Także tradycja trzyma się mocno bierze się takiego chochoła i się go odpowiednio prawda, wrzuca do, do wody, do jakiej rzeczki. On musi mieć w sobie jakiś materiał nośny, który powoduje, że zabawa trwa nieco dłużej. Tak, ale to wiadomo, że dla pewnych grup społecznych mogą to być zachowania ksenofobiczne, nietolerancyjne i różne takie, Ważne, żeby postać nazwać w sposób bezpieczny, bo już też się zdarzało, że ktoś chciał kogoś topić czy kogoś tam podpalić i źle ponazywał i również z tego powodu źle skończył, bo trzeba teraz bardzo uważać, kwestie cenzuralne coraz bardziej nam dokuczają, Ministerstwo Prawdy szaleje i różne tego typu zjawiska. Dzisiaj naszym tytułem będzie taki tytuł co najmniej dwuznaczny, co najmniej, Migiem, ale dokąd? To zarówno ma wydźwięk militarny, jak i ekonomiczny i w ogóle społeczny, jak te zmiany następują w dosyć dużym zakresie. W każdym razie od soboty niektórzy dyplomaci no, dali pokaz swojej tutaj, jakby to powiedzieć, ignorancji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, ponieważ oferować bezpośredni atak na, na Rosję, no to jest już duża odwaga. No, ja myślę, że mówiąca im w duszy gra, zważywszy na CV, które wskazuje na pobór z łapanki, bo to jest świeży na rybek. I goście mówią to po prostu, co jest obecnie wałkowane, czyli tak mniej więcej prawdę, jak każdy głupek, nie, wywali na stół, no to akurat nie w tej profesji, ale dobrze, że część tej prawdy się ujawniła, no bo ten kierunek generalnie jest rozważany, więc... Może nie w takiej formie ostrej, tak? tylko takiej wariantowej, że rozważamy, bierzemy pod uwagę, no i to jest trend, w którym musimy uczestniczyć. Tak? Ja bym się zapadał jeszcze jeden temat z tego samego zakresu i okresu czasowego, czyli wizję Ostronosa, które zaprezentował w Heidelbergu. To bardzo ciekawe że tutaj międzynarodowa ofensywa rządu no, przynosi skutki medialne i, i głośny odzew, bym powiedział, w mediach zachodnich, czego do tej pory nie można było zaobserwować, jedynie y, chyba w postaci złośliwych dowcipów. I ja z, z, z, z dużą dozą niesmaku to y, y, rejestrowałem, a obecnie no, całkiem poważnie to jest... Y, brane pod uwagę, więc no, tak jakby ofensywa dyplomatyczno-medialna, coś takiego. Jak zwykle w takim trochę koślawym stylu, prawda, ale, ale jakieś wnioski z tego możemy wyciągnąć. W każdym razie za oceanem był się nowy wymiar y, polisz żołków. Jest to dosyć przykre, ale niestety prawdziwe, ponieważ wielu komentatorów zastanawia się, co właściwie rządzi tutaj i na jakiej podstawie tego typu deklaracje wysyłania broni ofensywnych się pojawiły. Szczególnie, że w Trymiga wschód po to, żeby tutaj wszystkich Rosjanów dokładnie usadzić i wypędzić ich co najmniej za Ural. No jest to bardzo nieodpowiedzialne. Kwestia skali tu oczywiście się nasuwa od ręki. No i takie podpalanie nastrojów jest to bardzo niebezpieczne. To już przewidywaliśmy znacznie wcześniej, że tak pewnie nastąpi, bo takie też były klimaty. A tu się okazuje, że wszystkie te podejrzenia okazują się niestety elementem stałej polityki i trendów politycznych. No chyba według planu, no bo te, te zjawiska się rozgrywają przez miesiące, kwartały i lata, więc to nie da się tak od razu odpalić, uruchomić i jechać, więc to zajmuje czas. Dlatego taką falę można zaobserwować, więc oczywiście no no cóż, przeniesienie punktu ciężkości europejskiego NATO na wschód jest faktem. To, temu musi towarzyszyć przygotowanie, że tak powiem, propagandowo-medialne. Między innymi bardzo łatwo można zaobserwować aktywizację sztabu PO, chociażby po wizycie Bidena, który... E, te, taką cichą legitymację, że tak powiem, wyborczą dał tej partii jako czołowego pretendenta do, do, do zwycięstwa wyborczego. E, i, e, I no i zarząd tej partii się zaktywizował w sensie tej e, du, dużej strategii, tak grand strategy, jak to mówią Amerykanie. Bo do tej pory było t, z tej strony cicho. To były tylko takie powiedziałbym koniunkturalne, no, że jest wojna, to musimy pomagać i tak dalej. A teraz już ewidentne, grube, duże trąby rozbrzmiewają, patriotyczne, pryncypialne i tak dalej, że to nasza racja stanu i musimy maszerować, bo nasi sojusznicy nas bronią prawda, i tak dalej. Dosyć duże, powiedziałbym, e, e, e, Wnioski wyciągane na no, dosyć kruchych podstawach, bo ci sojusznicy przecież nie należą do NATO i generalnie cały sojusz nie jest z nimi związany, żadnymi tak naprawdę poważnymi obligacjami, tylko Amerykanie są związani tu w sensie towarzyskim przez Wiktorię Nuland i przez te wielkie fundusze, które uruchomili w Senacie, no i prezydenturę Bidena, który to wszystko realizuje, na podstawie kontaktów osobistych swojego syna Huntera Bidena, prawda, z minionych lat, będących obecnie podstawą licznych skandali w Waszyngtonie, tak, które być może doprowadzą na najbliższych dniach do przesilenia jakiegoś politycznego. No bo w ramach tej wewnętrznej walki między demokratami a republikanami planowane jest aresztowanie poprzedniego prezydenta, Donalda Trumpa. Więc tutaj mówimy o dużym cyrku, o, o niesamowitym natężeniu animozji i, i, i sprzeczność, sprzecznych interesów na globalnej scenie, w których Polska pełni rolę wybitnie usługową, taką podrzędną, ze względu niekoniecznie na nasze przedmioty, to również, zwłaszcza przymioty naszych polityków sprzedajnych, ale generalnie o skalę, tak powiem, wartości i siły. No, mówimy o innych, że tak powiem, kategoriach wagowych w tej walce. Żaba podaje nogę do kucia, kiedy przychodzi koń do kuźni. No to na tej właśnie takie obrazowe porównanie i idealnie pasujące do tej sytuacji. Wypadałoby zachować dużą dozę ostrożności i, i, że tak powiem, przezorności w przypadku polskiej żaby, kiedy kują konie. Tak, takie, no, oczywiście chciałbym być tym Arabem na, na, i, i wygrywać te... te te wyścigi. Chciałbym być w tej wyższej klasie, no, ale Polska jeszcze do niej nie awansowała i, i mam wrażenie, że dającej się przewidzieć, przewidzieć przyszłości nie awansuje, więc yy, myślę, że duża doza wstrzemięźliwości i ostrożności jest tu wskazana, bo nasi, że tak powiem, zarządcy, sprzymierzeńcy i rywale mogą postanowić inaczej w każdej chwili. Tak właśnie i w pewnym momencie wektory się mogą odwrócić i zostajemy troszkę nie w tym miejscu, co trzeba i tyłem do kierunku jazdy. To się zdarza dla obserwatorów nieuważnych, którzy przegapią takie główne nurty polityczne. Jeszcze wracając na chwilkę do Stanów, nie tylko Trump ma tam różne przygody z propozycją jego aresztowania również. Bieżący prezydent wraz z synem, z Hunterem, ma kiepską prasę. Parę rzeczy tam zaczęło wychodzić. Ktoś zaczął ujawniać informacje, które są oczywiście w kuluarach powszechnie znane. Niemniej jednak skrzętnie omijane w, w oficjalnym obiegu. Pojawia się takie przesilenie, które niektórzy twierdzą zakończy się powstaniem trzeciej partii. No to jest nieuniknione. To wiadomo, że ona powstanie. Ja tu zdradzam tajemnicę, że tak powiem, wielkich analityków politycznych. Nie gniewajcie się na mnie. To już jest faktem. Czyli to, to już się toczy i nie da się zatrzymać. Podam Ci wiadomość z ostatnich dwóch tygodni, która też nie dotarła jeszcze na polskie podwórko, właśnie z, z, z nad Potomaku. No, że to nie jest do końca tak, sądząc po poszlakach, myśmy to obserwowali od kilku tygodni, takie dziwne rozdwojenie yy, oświadczeń płynących z Pentagonu i z Departamentu Stanu w kontekście Ukrainy. I to obecnie się potwierdza, ten dysonans dziwny, schizofreniczny momentami. A czego on dowodzi, a ostatnio się to potwierdziło właśnie teraz, przez ten weekend dowodzi tego, że Pentagon, ja nie mówię, że cały, ale jego liczące się kręgi, tak bym powiedział, są wysoce sceptyczne co do przyjętego kursu antagonizacji z blokiem BRICS, czyli Chinami i Rosją, które właśnie zbliżają się na naszych oczach po raz kolejny w Moskwie teraz, si... Putin w cztery oczy sobie dyskutują, jak ma wyglądać ten porządek. Przygotowują różne deklaracje, które będą realizowane w, w, przez najbliższe miesiące, letnie konkretnie i być w, w środku lata prawdopodobnie dojść do kulminacji tych oświadczeń nowego porządku, które, który planuje grupa BRICS pod kierunkiem duetu chińsko-rosyjskiego. To już zostało wstępnie wynegocjowane w, w wielostronnych dwu, trzy, multi, tak powiem, stronnych spotkaniach, tam w klubach wałdajskich, w różnych spotkaniach BRICS-ów regionalnych i tak dalej. W ostatnich miesiącach te aktywności ministrów spraw zagranicznych były bardzo gorące no i doszło do spektakularnych przełomów tutaj najważniejsze co, co, co, co stanowi dowód że tak powiem tej hipotezy obserwowanej z poszlak no jest przełom na Bliskim Wschodzie w postaci wyrwania Arabii Saudyjskiej do bloku BRICS, które się potwierdziło już w sposób absolutnie bez e, niewątpliwy tutaj są fakty już powzięte, twarde e, i takie powiedziałbym e, nawet obraźliwe objawienia ministra spraw zagranicznych z Riadu i także ministra energii. To są stosunkowo młodzi ludzie, rzutcy, którzy no, do tej pory byli powściągliwi w słowach, a obecnie są wręcz antagonistyczni, jeżeli chodzi o współpracę z Amerykanami i blokiem NATO. Więc tutaj są poważne rzeczy już, że tak powiem zdecydowane. Arabia Saudyjska zwyczajnie już wypadła z orbity amerykańskiej w sensie gospodarczym i też w sporej mierze powiedziałbym militarnym, czyli że patrzymy na, na przemianę postaci świata. Będzie nowy porządek, to wiemy, że, że trwa, że tak powiem, dyskusja i nawalanka, jaki ten porządek będzie. No i kilka poważnych pionków, że tak powiem, zmieniło orientację. To jest istotny sygnał ostrzegawczy dla Polski, która znajduje się na jednym z, z istotnych głównych frontów starciach. Polska... No mocno, mocno zdefiniowanym. Ja jeszcze tak. wrócę tutaj do, tego, do tej Arabii Saudyjskiej. Prasa izraelska opisywała to zdarzenie w charakterze dużej porażki polityki zagranicznej Izraela. Z tego względu, że Arabia Saudyjska była zawsze tradycyjnym sprzymierzeńcem Amerykanów, a teraz stała się sprzymierzeńcem Iranu i BRICS-ów. Jednocześnie poszły tam porozumienia militarne o obronie granic, o współpracy wojskowej. Co więcej, do tego dołącza się powolutku Irak, który również zacieśnia współpracę z Iranem pomimo że toczył jeszcze kilkanaście lat temu wojnę, czy może kilkadziesiąt, już nie wiem, dwadzieścia, może parę lat, już tak szybko ten czas leci. W związku z tym widać, jak bardzo monolityczny robi się ten blok państw arabskich, pomimo różnic religijnych, które kiedyś były nie do przeskoczenia, teraz natomiast zeszły na plan dalszy. Widać tutaj przemożny wpływ Chin, który ustawia te kraje mniejsze przy stole i mówi, to już wspominałem, lepsze deko handlu niż kilowojny w tym przypadku. Mało tego, chiński yuan wchodzi jako waluta transakcyjna w istotnych wymianach towarowo-energetycznych, między tymi państwami, nie tylko między Moskwą a e, Pekinem, ale także między krajami Bliskiego Wschodu i co więcej w ostatnich e, chyba godzinach pojawiła się informacja, e, że także z państwami afrykańskimi, z tego względu, że właśnie wczoraj rozpoczął się, rozpoczął się i e, e, był w, w pełnej fali e, rozkwitu szczyt z około 40 przywódców i oficjeli afrykańskich wspólnie z Putinem no i oczywiście z gościem specjalnym z Chin. Ten blok zdecydowanie nabiera rozpędu gospodarczego i co tu dużo mówić będzie stanowił dosyć dużą przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych i Europy. Tak i to jest wielce niepokojące z różnych powodów, a w szczególności wybór na razie taktyczny Juana do handlu z, z tym blokiem BRICS, który no, jest mocno rozproszony. To są kraje tak zwane rozwijające się, więc to one nie mają dziś wielkiego potencjału, który mogą rzucić na szale, że proszę pana, my mamy miliardy i chętnie zainwestujemy, ale y, mają y, potencjał rozwojowy, to właśnie na tym polega. Świat zachodni się kurczy, w sensie demografii, w sensie w ogóle rozwoju gospodarczego już od długich lat. Co najmniej stało się to oczywiste od roku 2007. Tego dalej się nie da ukryć. Więc jedyny obszar rozwoju to gospodarczego, tego organicznego, to są te, to jest ta grupa krajów i ich względne ubóstwo nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, jest motorem naturalnego rozwoju, zgodnie z tą, z tą doktryną handlowców, co zrobić, prawda, dokąd jechać z fabryką butów, tak. No, pojedziemy do Europy, bo tam wszyscy chodzą w butach i mają 13 rozmiarów, prawda, na każdy sezon, a inny fachowiec mówi, no nie, pojedziemy do Afryki, bo tam wszyscy chodzą boso I, i mają chłonny rynek i będziemy produkować klapki w miliardach sztuk. To jest ta druga wersja, bo obecnie się okazuje, że w Europie i w ogóle w świecie zachodnim y, zaczyna dominować y, y, y, obrona y, planety i jej zasobów. I, no i nawet prezydent Warszawy Trzaskowski mówi, że no, cztery pary butów na rok to jest za dużo. Więc mam poważne podstawy różne, gospodarcze i także polityczno, że tak powiem, propagandowe, żeby lansować tezę, że rozwój jest właśnie w krajach tak zwanych rozwijających się, czyli w grupie brics No to nie jestem jedyny, który to zauważył, bo... To wie zarówno OECD, jak i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Bank of International Settlements od długich już lat. Więc po zawaleniu zachodniego systemu finansów, którego teraz doświadczamy, naturalnie no, no, yy, gospodarka świata będzie miała inne priorytety. No i właśnie przestawiamy się na te nowe priorytety i niepokojące i zatrważające jest to, no, że liderem tego są Chiny ludowe, ze swoją walutą. No bo sam rozumiesz, że to, to nie jest waluta naszych przyjaciół. Tak, zdecydowanie. Przewinął mi się taki artykuł, że Petro PetroJuan jeszcze nie tak blisko, natomiast wydaje się, że to już nie ma swojej mocy, to hasło. Ponieważ jeżeli zaczyna się wymiana towarowa w oparciu o juana, jeżeli chodzi o ropę naftową, o surowce energetyczne, inne, o metale ziem rzadkich, ponieważ ta waluta jest najbardziej uniwersalną w grupie BRICS i dysponuje nią największa grupa konsumentów, no to już tylko krok do jej upowszechnienia, do wdrożenia tych wszystkich mechanizmów przelicznikowych. Jeżeli sprawa zyska zaufanie, bo przy walutach na zaufaniu rzecz polega przede wszystkim, no to wtedy łatwiej będzie wszystkim krajom rozliczać się, bo to takie twórcze interesy bardzo szybko się upowszechniają. No i co? I wtedy, jeżeli zajmuje się miejsce petrodolara, to w związku z tym te napięcia wojskowe, wojenne, jak najbardziej będą się nasilać. Widać też, że takie duże dążenie tych państw grupy BRICS ze względu na różnice poziomów życia, który gwarantuje długi i stabilny rozwój, jeżeli te państwa zaczną się bogacić, wtedy te rynki zbytu są praktycznie nieograniczone z punktu widzenia jednego pokolenia. No właśnie. Także tam trzeba być. No jeżeli w wyniku polaryzacji świata G7 zostanie od tego funkcjonalnie odcięta, no to sam rozumiesz, że, no, że mamy kłopot, bo to nie jest tak, że oni bez nas umrą. Obecnie jest tak, że my bez nich stracimy szansę na przyszłość niestety i to, i to staje się coraz bardziej czytelne. E, ubolewam, że ta polaryzacja mająca miejsce e, czyli przeciwstawienie sobie bloków politycznych, ale, no ale to przecież się dzieje, więc nie możemy przed tym uciekać. Pierwszą decyzję, która właściwie prze, prze, Szale przeważyła, no to było, była eliminacja Rosji z bloku SWIFT, a następne kroki były tego kontynuacją. Obecnie Rosja stanęła na razie tak jakby półoficjalnie, ale stanowczo po stronie Rosji i ten sojusz się umacnia, a inne kraje tego budowanego w Pekinie bloku po prostu do tego dołączają, bo tak jest im wygodnie i, i nie widzą żadnego powodu, żeby ginąć za Kijów. No i, i okazuje się, że to, to zadziałało. No i mamy problem. Nie, nie polegający na tym, że, że oni się z nas śmieją albo że nas potępiają moralnie, tylko na tym, że... Jeżeli my się od nich odseparujemy ten, tą, tą, tą ścianą, żelazną kurtyną nową, no to pozostaniemy w swoim własnym elitarnym kółku umierających społeczeństw. Bo prawda demograficzna i gospodarcza jest taka, że za jedno pokolenie świat ten tak zwany rozwijający się będzie dominował. I to... Nie jest moje zdanie, tylko cytat z analiz ośrodka prognostycznego RAND Corporation i różnych agent ONZ-u sprzed 30-40 lat. I to się właśnie realizuje teraz. Więc to nie jest żadne zaskoczenie, że taki jest rozwój gospodarczo-demograficzny świata. To jest efekt pewnych długofalowych procesów. To dało się przewidzieć. Natomiast zwróciłbym uwagę na fakt, że o ile te trendy są w długim okresie czasu przewidywalne, o tyle jeszcze kilkanaście miesięcy temu nikt nie, nie mógł przewidzieć, że sprawy rozegrają się w, w horyzoncie praktycznie jednego roku, bo od momentu agresji Rosji na Ukrainę, tempo zdarzeń przyspieszyło radykalnie i wszystkie te procesy zostały rozpędzone do takiej ekspresowej właściwie gry, gdzie wszyscy zajmowali czym prędzej miejsce albo po jednej, albo po drugiej stronie. Widać było też tutaj takie sympatie od dziesięcioleci skrywane. Teraz już praktycznie nie ma wątpliwości. Wszyscy zajęli swoje strony krajów niezdecydowanych praktycznie już nie ma. I tu kolejna obserwacja, że wojna na Ukrainie posłużyła jako katalizator tego, tego procesu podziału świata, czyli jego dychotomii, która, która się teraz zaczyna wyraźnie rozwijać, bo nie klarować. To, ten podział jest widoczny już od wielu miesięcy, nawet kilku lat. A obecnie on się po prostu tak już umocnił, utwierdził, że przyniesie ewidentne skutki geopolityczne. Ukraina stała się tego katalizatorem. Na, no, kosztem wielu tysięcy ofiar. Ten proces został uruchomiony i twierdzę, że bez tego konfliktu, tej wojny bratobójczej z punktu widzenia Ukrainy, ten proces nie byłby możliwy. A ktoś, ten, myślę, że strategicznie rzecz, rzecz ujmując, ktoś świadomie tę procedurę uruchomił. Właśnie w tym celu. Żeby spowodować, sprowokować przyspieszenie transformacji, powstania antagonistycznych bloków gospodarczych tak ja uważam, patrząc z punktu widzenia planisty, że tak powiem, globalnego. Tak, to już jest bardzo, bardzo wyraźne. My podejrzewaliśmy te procesy już półtora roku temu i wiadomo, że one były oczywiście obliczalne. Niemniej jednak tempo jest zaskakujące oraz radykalizm tych podziałów, który jest już tak wyraźny, że decyduje o, o wszystkich sympatiach politycznych, o kierunkach podróży dyplomatycznych, chociażby te do Moskwy w tym momencie. Może co by tu jeszcze przy tym powiedzieć. Wojna na Ukrainie się była katalizatorem i rozpędziła te procesy. Niemniej jednak widać coraz większy sprzeciw przeciwko ognisku zapalnemu, które przecież powolutku zaczyna zagrażać szerszym terenom, nie tylko sąsiadującym, czyli ze względu na różnego typu koszty i chaos, ale także ze względu na likwidację sporych zasobów uzbrojenia, które tam giną bez wieści, albo zniszczone, spalone, albo po prostu przetransferowane gdzieś za lukratywne pieniądze do różnych dziwnych okolic, czy to afrykańskich, czy to azjatyckich. Ten ruch rośnie i wiele państw rzeczywiście się temu sprzeciwia. Jakie będą tutaj ustalenia na najwyższych szczeblach, czyli co postanowią Amerykanie, co postanowią Rosjanie, czy to długo będzie trwało, być może są jeszcze jakieś ukryte cele, które nie są zgłaszane powszechnie i zapewne, jak to zwykle w dużej polityce jest, załatwia się wiele, wiele spraw. Chociażby utylizację uzbrojenia starego, którego normalnie nie da się zrobić bezkosztowo. Tutaj co prawda dokłada się czynnik ludzki jako duży koszt, niemniej jednak dla mocarzy tego świata inne są perspektywy obliczeniowe. Także... Jest szereg takich ciemnych interesików, które w tle wojny się rozgrywa. No tak, stare uzbrojenie po prostu zostanie przepalone na Ukrainie no i pójdzie w zapomnienie. I będą nowe linie produkcyjne uruchamiane być może tutaj, być może w kooperacji gdzieś w pobliżu. No bo Ford Trump, że tak powiem, nabrał już w wyraźnej postaci, tak? W postaci obwieszczenia ministrów obrony, że tu tutaj powstanie garnizon. Tak? No to jest inna nazwa centrali zaopatrzenia i obsługi, która do tej pory mieściła się w Niemczech. No, no i cóż. Amerykanie po prostu przenoszą centrum swojego, swojej obecności europejskiej z Niemiec do Polski. No i my się z tego bardzo cieszymy, że będziemy mieć taki front umocniony, broniący na szerokich stepach naszej obronności, no ale to też nie wiem, czy koniecznie obronności, czy to będzie taka, taka placówka, że tak powiem, wysunięta podobna do chociażby Afganistanu. To ja tego nikt nie wie do końca, bo przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak powieją wiatry historii. No ale sądząc po niedawnych wydarzeniach, budowa nowych fortów, nawet dobrze wyposażonych za dziesiątki miliardów, może skończyć się dramatyczną ewakuacją. Ja oczywiście nie przewiduję tego, że to się stanie u nas, ale no, Ale warto te przykłady historyczne z nieodległej przeszłości wziąć pod rozwagę, prawda, w naszych kalkulacjach. A nikt tego nie robi, taki, taki dziwny przypadek. No, no właśnie, z, z takich ciekawych i yy, nawet może humorystycznych zjawisk największy sklep militarny znajduje się teraz w Afganistanie, w okolicy, gdzie yy, dosłownie nieprzebrane ilości sprzętu zmotoryzowanego amerykańskiego są wystawione do sprzedaży. Widziałem takie, takie zdjęcia starannie zabezpieczone, funkielnówki, opony płachtami przykryte, żeby słońce ich nie nadwyrężało. No ciekawe to jest, dlaczego właśnie w tamtym też obszarze jest takie nagromadzenie sprzętu i co się dzieje teraz w temacie Armenii, Azerbejdżanu. Znowu tam są jakieś niepokoje, rozgrzane nastroje. Azerbejdżan, jak przypomnę, wpadł w objęcia kapeluszników, oferując lotnisko tranzytowe w wycieczce do roboty nad Iranem. Bardzo to się armii izraelskiej spodobało i jest to niezwykle potrzebne, bo zasięgi tam są kilku tysięcy kilometrów, ponad dwa tysiące w jedną stronę. Kawał drogi. No, ale y, tam wyraźnie antagonizm powstał. Y, ta wysepka w postaci lotniska y, azerbejdżańskiego jest konieczna. Jesteśmy po ćwiczeniach. W samym Izraelu y, no, szkoda nawet komentować tego, co się tam dzieje. Zasadniczo strajki na wszystkie strony są rozpowszechnione. Prezydent Herzog y, apeluje o zaprzestanie... Y, organizowania wojny domowej lub czegoś na kształt. Amerykanie mówią, żeby się bieżący rząd też troszkę przyhamował. Także antagonizm rośnie, coraz większe są problemy wewnętrzne i z drugiej strony właśnie brodaci, starcy uważają, że nie powinno być żadnych niepokojów, ale prawo rabiniczne musi być na wierzchu. Także oni tam prędko do porozumienia nie dojdą, chyba że wydarzy się coś, jakiś nieoczekiwany wydarzeń, który uspokoi tę sytuację. Na, na razie to nie jest wyczuwalne. No tak, ja mam wrażenie, że erupcja tych średniowiecznych dziadków no jest sprowokowana ty, ty, tymi y, przestawieniami y, geopolityki światowej. Bo inaczej oni po prostu nie wypłynęliby na lokalnej scenie. A stało się to możliwe dzięki tym przestawieniom i, i teraz widzimy wykwity tego, y, tego prawodawstwa średniowiecznego, przeciwko któremu protestują no prominentni przedstawiciele diaspory, chociażby w Nowym Jorku, no, dysponujący poważnymi sznurkami do sakiewki z pieniędzy podatników amerykańskich, zasilających dziesiątkami miliardów pustynne państwo rok do roku. Więc to, to, tego bym nie ignorował, że, że to jest taka, taki egzotyczny cerk to ma poważne konsekwencje i no, odnośniki do bieżącej walki politycznej także, bo nie jest tajemnicą, że Netanyahu jest bliskim, znajomym i, no, i przyjacielem rodziny Trumpów od dekad i ta zażyłość ma no, liczne konsekwencje w polityce wewnętrznej w Stanach. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby planowane Aresztowanie Trumpa na, na podstawie dmuchanych z księżyca zarzutów no, znalazło reperkusje na Bliskim Wschodzie. Tak, jest takie podejrzenie. Tutaj te intrygi są rzeczywiście rozgrywane na dosyć ciekawych poziomach, które dotąd nie były obserwowane. Ja to śledzę tak. Dzień po dniu i, i powiem też Państwu, że nie sposób się w tym rozpoznać. Czasem ktoś coś powie bardzo wyrazistego, ale to dopiero na jakiejś mównicy, jak jest przyciśnięty do ściany, że musi się przypodobać albo swoim wyborcom, albo dołożyć przeciwnikom. Także jeszcze to się nie rozstrzygnęło. Co jeszcze z tych, z tych tutaj naszych międzynarodowych tematów? Może powolutku do rynków kapitałowych przejdziemy. Do, bank... do bankowości. Bankowe kresztesty są, że tak powiem, od półtora tygodnia na tapecie. Co, co sobotę znika jakiś bank. Ostatnio kredyt, świst i po nim. No wiesz, ja, ja to od ponad trzech lat przecież prorokuję, że to jest bank upadły, w sensie takim jest kwestia tylko czasu przydatności do spożycia, że on jest chodzącym trupem i on się wywali, więc stało się to faktem, ale za bardzo bym się też tym, tą, tym prorosem nie upajał, bo Równoległe proroctwo brzmi, że zaraz za nim stoi Deutsche Bank. I tutaj jeszcze... jeszcze USB, który go wziął, zaraz w pierwszych godzinach po rozpoczęciu funkcjonowania spadł 16% z kawałkiem, czyli w poniedziałek. Ogólnie dla wielu obserwatorów niezwiązanych głęboko z bankowością było to zaskoczenie, no ale jak to? To bank, Credit Suisse, taki z tradycjami, szwajcarski, porządny bank. No nic podobnego nie brakuje w bankowości europejskiej trupów. Kolejnym, a może nawet największym trupem, czy przynajmniej półtrupem jest Deutsche Bank, no który już od, od lat stoi na glinianych nogach i y, praktycznie wiele y, też istotnych banków europejskich jest w nim y, uwikłanych y, w rozmaite y, sieci y, inwestycyjne, kapitałowe, y, udziałowe. Y, to stanowi dosyć duży problem, ponieważ jak, jak y, relacjonujesz w swoich audycjach od, no nie wiem, no ponad 5-7 lat, a na pewno y, rozpoczęło się w 2008 roku, y, potem jeszcze w, w temacie upadku banków greckich, to wielokrotnie powracało y, słabość banków włoskich. Y, no jest tego nieprzebrana masa, która została zasypana pieniądzem z do druku różnymi programami pomocowymi. Niemniej jednak sytuacja bieżąca jest zdecydowanie inna w stosunku do tej z 2008 roku i, i późniejszych, ponieważ jesteśmy już na przełomie grubego resetu. Tak i widać wyraźny trend, który działa w Stanach Zjednoczonych, kiedy przychodzi na ostro, no to on się materializuje. Te przejęcia i programy ratunkowe uruchomione w Stanach dla kilku banków regionalnych, tych, które za mocno podskoczyły, no, prowadziły bardzo ryzykowne działania, powiedzmy sobie. I jeden z nich nawet nie miał przez dwa lata tak zwanego oficera, czyli tego głównego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo finansowe a w końcu tam zgodnie z regułami poprawności politycznej tam zawerbowano jakąś osobę z LGBT na to stanowisko, <śmiech> która popierała wszystkie fundusze inwestycyjne, zielone i tak dalej. Więc to absolutny odlot. <śmiech> to, to naprawdę nie mogło zadziałać w sensie, że tak powiem, ekonomicznym, więc nie zadziałało, się rozwaliło, ale. To oczywiście z góry lodowej, bo to są pierwsze pierwiastki wiosenne, które wychodzą na powierzchnię. No i Amerykanie to ratują, jakieś tam montują fundusze i tak dalej, ubezpieczenia wszystkich depozytów, tak, ale tylko w wypadku banków systemowo niebezpiecznych, czyli te, które są istotne dla bezpieczeństwa systemu bankowego w całości. Jak powiedziała Żeneta Jeleń w piątek przyciskana przez jednego z senatorów bardzo konkretnymi pytaniami i tam mocno się zacukała w tych wypowiedziach, wręcz żenująco bym powiedział. No i wynika z tego, że no, obrano pewną ścieżkę że tak powiem utrzymania i naprawy systemu finansów, który polega na pudrowaniu zdechłej świni, czyli że niewypłacalne splajtowane banki będą przejmowane przez inne podmioty, większe, bardziej stabilne, ale tylko doraźnie, bo zaraz się okaże na kolejnym etapie z prawdopodobieństwem, że tak powiem już matematycznie pewnym, no, że te większe podmioty także są niewypłacalne, tylko to, to się okaże dopiero w następnym kwartale. Więc to będzie pudrowane dopóki można, no i w tym momencie nastąpi wielki krach. Ale w, w tym, na tym etapie będzie już inna sytuacja rynkowa. Na czym polega ta zabawa teraz trwająca? No na przykształceniach własnościowych, na konsolidacji rynku. Czyli małe banki zagrożone właśnie upadłością, są przyjmowane, mają tam fundusze ratunkowe i tak dalej. Ale dominujący trend polega na tym, że niekoniecznie sukces polega na tym, że będą jutro działały, bo będą, ale na tym, że ktoś większy je przejmie no i zmienią nazwę i to będzie już większa organizacja i tak dalej. Czyli następuje taka wymuszona, sterowana konsolidacja rynku finansowego zamiast kilku tysięcy banków, no obecnie jest kilkaset i to zostanie zredukowane do kilkudziesięciu, a być może kilkunastu. No. I podobny trend, myślę, w ramach naśladownictwa w świecie zachodnim, który wyraźnie obowiązuje, w sensie mody wszelakiej, także finansowej, także będzie widoczny w Europie. Czyli... Duże banki będą przyjmowały na zasadzie propozycji nie do odrzucenia, firmowanej i wspieranej przez bank centralny na przykład, będą przyjmowały mniejsze banki, no bo w ramach, tak powiem, stabilności finansowej Fundusz Ubezpieczeń preferuje nadzorcy bankowi w, Krajowy tam Fundusz w, krajowy, jak to się nazywa KNF Komisja Nadzoru Finansowego i tak no dalej będzie aktywnie w tym uczestniczyła jako, jako ten protektor i negocjator no i zawsze to będzie prowadziło w jednym kierunku, czyli konsolidacji rynku, wymuszonej tym, tym zagrożeniem upadłością więc to no, to nie jest przypadek, że to się tak odbywa i to zajmie ileś tam czasu, niedługiego. No i kiedy się wyczerpie pomysłowość, tak powiem, tych biznesmenów od przejęć, to jest specyficzna branża, która była aktywna notabene także w, w okresie stagflacji lat 70 -tych, 80 -tych. tam się robiło największe interesy na przejęciach firm produkcyjnych i też banków przez tak zwany Venture Vulture Capital, który kupował upadłe firmy, a następnie wyprzedawał ich aktywa. I te odchudzone firmy często dalej funkcjonowały na rynku. Co ciekawe, ożywione trupy, ale w odchudzonej postaci, bez tego całego balastu. Więc powtórzenie tych lat stagflacji, nas teraz czeka, to się rozwija. To znany jest scenariusz dla ludzi, którzy pamiętają tamte lata. Nie jest ich wielu. To już są właściwie dinozaury, w sensie, że tak powiem, doradztwa finansowego i, i bankowego, no bo przecież rządzą tam trzydziestolatkowie, a goście, którzy pamiętają aktywnie z życia zawodowego lata osiemdziesiąte, no to są już, to są emeryci obecnie. Więc no, wybór tutaj ludzi, którzy mogliby cokolwiek doradzić i powiedzieć, co, co naprawdę się dzieje, jest niewielki, a właściwie no, znikomy, bo ci goście są już na emeryturach. Ale nawet postronni obserwatorzy przy okazji tej sytuacji z bankami amerykańskimi, gdzie kolejne 200, 200 banków wystąpiło Przynajmniej z zapytaniem, o ile nie z wnioskiem o objęcie ochroną w przypadku y, kłopotów kapitałowych i płynnościowych. Y, nie wiem jakiego kalibru to są banki, ale to zasadniczo są banki średnie i małe. Y, natomiast w przypadku konsolidacji y, radykalnie zmniejsza się liczba jednostek, placówek. Oczywiście jest to okazja do redukcji personelu, działań oszczędnościowych, cyfryzacji różnego typu i właśnie nie tak dawno, bo 15 marca pojawił się komunikat, że długo oczekiwany system płatności cyfrowych FED-u zostanie uruchomiony już w lipcu tego roku. Teraz są programy szkoleniowe i co ciekawe nawet detaliczni klienci będą mogli mieć cyfrowe konta w Fedzie, co było już zapowiadane. Teraz to się już zmaterializowało. Jak widać, jest to krótka droga do pieniądza cyfrowego CBDC i tego się już podważyć w tym momencie nie da. No tak, czyli jak zwykle to z naszego doświadczenia wczorajsza teoria spiskowa okazuje się jutrzejszym faktem, więc <śmiech> nie, nie jest tak... w żaden sposób mnie nie zaskakujesz. To ciebie ciężko zaskoczyć z całą pewnością, natomiast myślę, że wielu obserwatorów takich, którzy robią to z skoku, raz po raz się dziwi. Coś tam podejrzewa. Nasi słuchacze y, mają sporo tutaj przesłanek dostarczonych dużo, dużo wcześniej. Nawet na tyle wcześniej, że o niektórych mogą zapomnieć i przypomnieć sobie dopiero wtedy, kiedy sprawa rzeczywiście się sfinalizuje. E, do tego Fedu dorzuciłbym jeszcze e, szefową ECB. W, o, Zawsze mi się kojarzy z takiego komiksu w finezyjnym stroju. Śmieszna. Kryśka, tak. Kryśka, tak, Kryśka. Kryszka, więc Kryśka w jakimś wywiadzie w, w tym bodajże tygodniu, tak między słowami y, powiedziała, że y, to ciekawe jest, kto ten wywiad prowadził, bo on się pojawił na YouTubie y, w takim mało eksponowanym miejscu. Niemniej jednak, do czego. Wiesz, o który wywiad chodzi? Mianowicie powiedziała, że około października Europejski Bank Centralny ogłosi tutaj publicznie, jakie są jego zamiary wobec CBDC w euro. Wiadomo, jakie zamiary to są, bo taki też jest plan. Ale widać, że te wszystkie zabiegi w bardzo, bardzo szybkim tempie realizują się już do wykonawczej postaci. A jakbyś mógł nam przybliżyć, kto, kto prowadził ten wywiad? Jak w ogóle do tego doszło, że to wylazło na wierzch? To Bardzo smaczne, bo to są ci sami goście, którzy ostatnio, tak nacieli naszego prezydenta Dudę, czyli znani, ulubieńcy Moskwy. Wowon i Lexus, czyli Stoliarów i ten drugi. Ja już zawsze zapominam tego nazwiska stolarski i kowaliow, czy jakoś tak, stoliarów i Ko kowaliow, coś takiego. Leksus <głos> i Bowen, i to sobie znajdziesz na YouTube, to oczywiście tatowi pracownicy wywiadu rosyjskiego, bo to nie są goście wzięci z, z podziemia, broń Boże, yy, podobnie jak w Polsce, z tym, że w Moskwie, że tak powiem, trole są bardziej profesjonalni i co najmniej równie dobrze wynagradzani mają profesjonalne wsparcie wywiadu, w odróżnieniu od polskich, warszawskich troli, którzy mają znikome wsparcie, bo wszyscy się ich wypierają, ale przynajmniej dobrze płacą, tak, no, od 20 do 50 tysięcy miesięcznie. To taka jest stawka dla dobrych, dobrych propagandystów pracujących dla reżimu. Nie proponuję nikomu, znamy kilkanaście nazwisk, tak zwanych dziennikarzy brylujących na salonach, którzy produkują różne materiały na zamówienie władzy. No i do takich z dobrym zapleczem, że tak powiem wywiadowczym należą Vovan i Lexus. No i, yy, no i mają liczne że tak powiem, sukcesów, no między Angela Merkel i i prezydentów fracji e, i ostatnio też, e, też e, tego nowego, jak on tam się nazywa, ten, ten kanclerz Niemiec zielony. Scholz, tego też nacieli. Ale uważam, że sukces w postaci otwartej medialnie i bardzo wymownej Krystyn Lagarde to jest, no należy do największych osiągnięć, bo ona mówi szczerze, no wszędzie mówi szczerze, więc to nic, nic nowego, ale bardzo, tak powiem, wymownie, dobitnie, otwarcie, strategicznie, więc warto posłuchać, zwłaszcza w tym sosie tego skandaliku. Że to pod podpieprzacze z, z Moskwy, dzwonią udając kogo innego. Zwłaszcza oficjeli z Kijowa. Więc no, to jest co najmniej podwójnie smaczne. Ale yy, nie chciałbym pogrążać Krystyn Lagarde, bo ona wierzy w to, co mówi. Ta osoba jest szczera. I ona faktycznie uważa, że kieruje tym bankiem centralnym, że prowadzi rozsądną politykę monetarną. To wszystko powinno iść w tę stronę. Dopiero, tak powiem, analiza szczegółów. Do, dokąd to zmierza? Do, no, otwiera nam oczy, w co oni, ci komisarze ludowi, wierzą szczerze, a my to wszyscy jesteśmy zmuszeni realizować. To dopiero y, y, y, jest tak, takim ciosem prosto w oczy, nam to już nie, nie specjalnie przeszkadza, ale jak się, ja przynajmniej jestem w stanie się przebrać chwilowo w skórę takiego Stolerowa z Moskwy, który ją tam podpuszcza, no i w jego oczach ta pani mówi po prostu brednie. to, to Oni się oni, oni sikają w majtki, jak to słyszą, te, te, te wszystkie rzeczy, w szczególności kiedy analizują ostatnie wyniki z Rosyjskiego Banku Centralnego, jak to wygląda, ten handel zagraniczny i tak dalej, że Rubel miał upaść i, i Putin miał iść z torbami na żebry i tak dalej. To wszystko z ich punktu widzenia patrząc, to jest taka aberracja, że po prostu no, lepszego cyrku nie ma. Więc to, no ja to z, z różnych stron to analizuję. Ekonomicznie, prawda, politycznie i propagandowo. I zawsze mnie to bawi, niezmiennie, bo yy, żeby te wszystkie niuanse pojąć, trzeba po prostu mieć wiedzę z różnych zakresów, właśnie politologii, językową wiedzę, z finansów i, no i przede wszystkim rozumieć ten cały kryzys finansowy, więc mnie to bawi co najmniej na czterech poziomach, jak to słucham. No ale nie polecam nikomu niewprawionemu, żeby się w to zagłębiał, no bo no to jest zabawa twardych zawodników, którzy zwyczajnie nie mają Twoich interesów, na, tak powiem, na sercu i pod uwagą. Rosjanie nie mieliby większej radości niż zatopić tę całą Unię Europejską, tak? razem z Krystyną i, i naszymi bankami, prawda? Mhm. <laughs> Więc to było ich największe zwycięstwo. No ale. Jeżeli patrzymy na działania komisarzy ludowych z Brukseli, no to oni się aż proszą o coś takiego. Oj, Ale ja bym polityka tutaj... bolszewickiej, bolszewickiego monetaryzmu to coś, coś absurdalnego. Zobacz, Bolszewia teraz zmieniła centralę z Moskwy na Brukselę. I podlacze z, z, z wywiadu GRU dzwonią do, do, do kobieciny z banku centralnego i pokazują. Rosjanom idiotyzmy europejskiego centralizmu że tak powiem demokratycznego zobaczcie to tak samo jak u nas za Andropowa <śmiech> rozumiesz no ale to trzeba, trzeba tamte niuanse rubla transferowego też mieć w pamięci jak to wtedy działało w Rosji Rosjanie po prostu sikają po nogach jak to słyszą ja, ja, im, ja im tutaj nie, ja ich tego nie reklamuję ja ani im nie przyklaskuję ja tylko relacjonuję ich nastrój, tego, tego wewnętrznego, tego chichotu, nie? że oni się po prostu hichrają i nie mogą się powstrzymać. Z tego, no zaraz, no ale kurde, tak, 40 zawsze lat byśmy ten cerk mieli u nas, rozumiesz? Kurde, tak. a, a teraz mamy wolną Amerykankę w Moskwie, a na Zachodzie mówią, że Putin to jest, to jest zamordysta. On po prostu zamordował wolny rynek, a jest dokładnie na odwrót. No właśnie te systemy centralnie sterowane, które teraz mają siedzibę w Brukseli, mają to do siebie, że bardzo przypominają system marksistowski. Jeszcze jeden pikantny szczegół, który chcę dodać z treści tego wywiadu. Mianowicie Krystyna się wygadała, że żadna transakcja powyżej 300, a maksymalnie 400 euro nie, powo nie powinna pozostać bez nadzoru. Czyli wszystko to powinno być nadzorowane no, optymalnie, ażeby każdy eurocent był namierzony. Natomiast na razie cel, cel kontroli jest 300 euro. A ty zarejestrowałeś reakcję tych rusków z Moskwy? Jak oni to przyjęli? Oni się nie mogli powstrzymać. Przed, przed... Tak, no, za, za, zaczęły przed... się im języki plątać i już y, ta ich stylizacja angielska nie była taka dokładna. Ruchole po prostu nie mogli się powstrzymać, bo siekali na fotelach, słysząc te rzeczy. Ale my w tym się, siedzimy, rozumiesz? No niestety. My w tym siedzimy i ta kobieta to jest poważny człowiek, to, to nie jest to jakaś tam wiesz nimfa z lasu. Ona rządzi polityką monetarną całej Unii Europejskiej. Tak i, i realizuje twarde cele totalitarne, co już przecież widać myślę, że dla każdego. Kwestie gotówkowe zacieśniają się systematycznie od już paru lat. Te liczby są coraz mniejsze. Dostępności między podmiotami gospodarczymi są całkiem małe, między osobami fizycznymi jeszcze znośne, natomiast wiadomo, że zdąża to do eliminacji gotówki. Jeżeli od października będą już poważne dążenia do wprowadzania cyfrowego euro, no to można się spodziewać, że na przełomie roku przyszłego może coś takiego się wydarzyć. No tak, generalnie euro tradycyjne jest walutą schyłkową w sensie operacyjnym. Ja już pozbyłem się resztek tej, tej gotówki. No bo ona będzie jakoś przymusowo konwertowana. Ja nie mówię, że ją zdelegalizują całkiem. Ale te doświadczenia indyjskie tutaj wiele nam mówią o przyszłości. Więc Euro jest walutą podejrzaną generalnie, bo będzie masowo, przymusowo konwertowana pod pretekstem tego kryzysu, który sami prowokują przecież. Więc no, to jest nadchodzący czas, liczony w miesiącach, to nie są już nawet lata. Tak. Zastanawiam się, co jeszcze tutaj z rynków finansowych byłoby Państwa zainteresować, yy... I tak, zdanie zakończające, ale niekoniecznie opłynie e, temat, jak szybko toczy się ten war, jeżeli chodzi o um, uszczerbek systemu bankowego, e, jak bardzo e, europejski system bankowy i polski, co za tymi jest e, wrażliwy na te amerykańskie i podałbym tu taki, taki zwrot w sosie silikonowym. Ponieważ kumulacje negatywnych zdarzeń, które mają miejsce w naszym systemie wszystkim chodzi o wyroki w sprawie frankowiczów i szereg kłopotów, które z tym może być związanych dla samego systemu bankowego i to też poniekąd zagrożenie kapitałowe dla, dla mniejszych banków. Czy to jest bardzo groźne, czy to tylko jakieś chwilowe zawirowanie, jak sądzisz? No mnie niepokoi nie to, że on to występuje, bo to wiemy od lat. Ja zresztą od samego początku powstania tej kontrowersji stałem na stanowisku dosyć klarownym, że te kredyty tak zwane frankowe są nielegalne w, w, w świetle polskiego prawa. No i po wielu latach uzyskałem satysfakcję nieproszoną z Brukseli, z Luksemburga, że no tak jest to, po prostu to jest nielegalne. No i nie dało mi to żadnej satysfakcji, że mam rację po raz kolejny, wbrew wszystkim urzędnikom Ministerstwa Finansów i, i prezesom banków, którzy złoili klientów na grubą kasę przy okazji. No i teraz mamy ten problem, bo te banki będą miały funkcjonalne problemy z płynnością właśnie z tych kredytów i niestety w samym środku tej kontrowersji jest walka polityczna między Polską a Brukselą sprowokowana przez rząd Kaczyńskiego no bo ta broń jest bardzo no, przydatna w, w, w SOSie, że tak powiem praworządności, więc wyroki Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego były łatwe do przewidzenia, że to wszystko nielegalne że i tak dalej. No i ciąg dalszy musi się to systemowo, ustawowo naprawić. No i jaki jest stosunek polskiej bankowości, Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego? No, nie przewidujemy systemowego i ustawowego rozwiązania tego problemu. Czyli, że klienci Będą się bujali indywidualnie, oczywiście będą wygrywali pozwy w tysiącach. Nie dzisiaj, ale przez miesiące i lata mamy już dosłownie tysiące rozstrzygnięć, które nie mogą zapaść inne niż takie, które zapadają, że umowy kredytowe frankowe są nielegalne. W związku z tym można się umówić że no, rozwiązujemy te umowy w ten sposób albo winny, na zasadzie arbitrażu, który generalnie dla klientów jest trochę niekorzystny, albo na zasadzie potyczki sądowej ciągnącej się przez kilka lat, która będzie bardziej korzystna dla klientów, klienta indywidualnego, no ale kosztem właśnie tej cierpliwości, chadzania po tych posądach i tej, tej, tej, tej uciążliwości, dreptania tam i płacenia prawnikom itd. Tak no i ta karta teraz jest rozegrana przez obie strony, bo Warszawa, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego mówi, nie, będzie, nie przewidujemy tutaj systemowego rozwiązania ustawowego. Czyli, że nie ma. Jest arbitraż, każdy z banków może swoją propozycję złożyć i się umówić ze swoimi klientami, klientami to jest ok. Ale my żadnego takiego przymusowego rozwiązania, które to wszystko zracjonalizuje hurtowo, nie przewidujemy. To jest poważny błąd. W roku wyborczym niestety nie jestem zaskoczony, wiadomo, że tak się skończy, bo banki mają swoje lobby i mówią nie psujcie nam bilansów, nie obciążajcie nas dodatkowymi kosztami wypłat teraz, kiedy to wszystko jest sporne, to potrwa jeszcze rok, dwa, trzy, pięć, a do tego czasu my te kredyty będziemy, że tak powiem, inkasowali na dotychczasowych zasadach. No ja to rozumiem, ale to niestety podkopuje wiarygodność finansową i stabilność finansową walutową Polski. To nie jest jakaś wielka sprawa, to jest tam z tych kredytów walutowych, to jest tam ileś tam, nie wiem ile, kilkaset miliardów, Tak? Część z, tego, no, tego. część z tego będzie sporne, załóżmy tam 20% maksimum, tak? no, nie podważy całej całej stabilności państwa polskiego, ale pogorszy nasz rating i wiarygodność. Bo sami klienci, czyli ci, którzy płacą co miesiąc raty, zwyczajnie doprowadzą po pierwsze do paraliżu sądów, po drugie do do kociokwiku, tutaj tych różnych wyroków europejskich i tego starcia z tymi wyrokami w sądów w Warszawie, które będą w sporej mierze niekorzystne i klienci będą się odwoływali do szczebli i wyższych, a w końcu pójdą znowu do Strasburga. Rozumiesz? I to nam zniszczy całkowicie reputację prawną tej całej tak zwanej nieszczęsnej praworządności, co jest prawdziwym zamierzeniem Brukseli w tej, w tej rozgrywce? Rozumiem, żeby. A tutaj koszty Pokazać... utraconych możliwości są raczej duże. Warszawa to jest państwo, to są ludzie nieobliczalni. To są goście w ostrogach, oni u łani zawsze atakują czołgi, prawda, na koniach, więc to, to im nie można wierzyć. Z tymi kredytami frankowymi, im nie można dawać do ręki tej waluty cywilizowanej. Absolutnie im można udzielić kredytu w rublach. To jest maksimum. Bo jak im da, jakieś franki szwajcarskie, to się pogubią. Rozumiesz? Tak, taką, taki obraz będzie teraz lansowany w mediach zachodnich. I ubolewam nad tym, ale niestety będzie to miało przełożenie na polską wiarygodność makro. I obciążam moralnym kosztem urzędujący rząd w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego, czyli ministrów finansów tak i Morawieckiego osobiście za ten stan rzeczy, bo powinien wymusić jakieś rozwiązania kompromisowe, takie, które warszawski system bankowości nie unurzałyby w tym błocie. No, żeby zaprzestano po prostu już, dobrze, skończmy, to było nielegalne, ok, robimy jakieś cywilizowane rozwiązanie hurtowe tak, żeby wszyscy byli um, obywatelami y, y, białoskórymi. Nie. Tutaj jak zwykle jest Meksyk, to są czerwonoskórzy, białoskórzy, prawda? polowanie na Indian, jak inne łapanki. Y, no to źle wróży na przyszłość. No, bardzo źle. Ale przy tej, okazji, przy tej okazji jeszcze bym wspomniał takie zjawisko y, nadwrażliwości bankomatowej y, na naszym rynku. Wszelkie informacje z zakresu kłopotów bankowych skutkują dosyć szybkim wyczerpaniem gotówki w bankomatach. Jest to taka właśnie reakcja alergiczna na tego typu problemy. Wydaje mi się, że dobrze zabezpieczyć się na taki podstawowy okres, że tak powiem, przeżycia powiedzmy od dwóch do maksymalnie czterech tygodni, żeby nie być zależnym od y, czynności czy nieczynności bankomatów oraz czy, może one nawet i są czynne, ale pisze brak gotówki do wypłaty. Y, jest to y, właśnie do zauważenia w takich sytuacjach jak poniedziałek po y, piątkowym czy sobotnim upadku któregoś y, z banków. Niestety nas to czeka. To będziemy przerabiali jeszcze jedną rundę tego zabawy walutowej, no bo jakbyśmy nie kochali naszego prezesa Glapińskiego, to polska złotówka jest na innym poziomie niż euro. Nie ma wszystko. Więc jeżeli dochodzi do dużego zawirowania, to złotówka jako waluta wschodząca będzie po prostu wywalana. No i, no i znowu co się objawi, że tak powiem na ulicy w bankomatach. I te, te, te sprawy kredytowe no, temu oczywiście nie pomagają, no bo wiarygodność tego systemu jest po prostu poddana pod pręgierz opinii publicznej i pod znakiem zapytania. No i to jest bardzo nieszczęśliwe zdarzenie. Powinniśmy dbać o to, bo to jest nasz wspólne, to jest nasze wspólne dobro. No, bo to każdy ma w kieszeni. I te, te w sposób naturalny powinniśmy o to zabiegać, no ale czasami decydują wyższe tam wymogi, że tak powiem, doraźnej walki politycznej, no i mamy to, co mamy. No, to jest wielce nie, niefortunne, no ale sytuacja jest taka, jaka jest. No. Chociaż pierwsze konsolidacje u nas już były dawno temu, kilka lat. Ja pamiętam, że na jednej ulicy było kilkanaście banków różnych, no teraz jest 3-4. Wiele z tych małych, drobnych banków zostało po prostu wchłoniętych. Oczywiście przy jak zwykle redukcji personelu. Myślę, że ten proces się jeszcze nie zakończył. Na pewno liczba banków się zmniejszy, chociażby z powodu tych zawiłości akcyjnych, które jedne, drugie banki posiadają w jakimś tam zakresie a kłopot jednego jest spowodowany kłopotem innego. Także to też przed nami. Czy to będzie w sposób gwałtowny? No nie sądzę, żeby to było od wieczora do poranka. To nie jest jeszcze ten etap. Na razie te porządki odbywają się pod dywanem. Te grube finanse światowe są utrzymywane w miarę taką zdrową twarzą, Inaczej oczywiście jest od zaplecza. Niemniej jednak nie o to chodzi, żeby publika natychmiast się przestraszyła. Straty wtedy byłyby olbrzymie. Czyli, że no, twierdzisz, że jesteś trochę przestraszony, ale nieśmiertelnie. Czyli, że jutro też <grymnie> będziemy żyli, tak? Z całą pewnością. Walec toczy się powolutku, aczkolwiek kierunek jest wyznaczony. No to nie jest dobra perspektywa, bo chcielibyśmy się, tak powiem, rozwijać normalnie, funkcjonować, iść ku świetlanej przyszłości, a ty mówisz, że no to, no to tej no, świetlanej też nie, nie będzie. Na tak? przyszłość jest, można by powiedzieć nawet, że biblijna, bo znowu analitycy długoterminowi mówią, że teraz jest zaledwie siedem lat chudych, a już po 2030 roku to już tylko do przodu. No tak, czyli po wielkim resecie, tak? który się niebawem, że tak powiem, rozpęta i wtedy już będzie pozamiatane. Jak wytrzymamy te kilka lat, to już będzie dobrze, tak? To już będzie git. Znaczy Dzisiaj w ogóle wracając z pracy i kończąc dzień roboczy, byłem zwolennikiem resetu, nie tego wielkiego Klausa szwaba, tylko takiego jeszcze większego, coś na, na poziomie impulsu EPM, żeby te wszystkie instytucje i, i te wszystkie zjawiska, które nas tu gnębią przynajmniej na jakieś pięć lat przestały nam dokuczać. Z tego względu, że poziom zawikłania życia tutaj biznesowego, administracji, tych wszystkich świadczeń, nakładek, że tak powiem, ubezpieczeniowych i różnych, różnych innych jest już tak duży, że coraz mniej ludzi się w tym orientuje. Poziom błędów i urzędniczych, i administracyjnych jest coraz większy. To generuje oczywiście jeszcze większe zamieszanie. W związku z tym y, dla wielu ludzi y, bardzo wysoki poziom stresu jest w pracy. i Widać, że y, próbują nadążyć i za ilością aktów prawnych, które się emitują, i za nowymi procedurami i wymaganiami, ale to tak naprawdę już nie jest do ogarnięcia dla normalnych ludzi. Tak, to już od dawna, ale teraz najbardziej bystrzy już po prostu tracą kontakt z tym całym cyrkiem obrotowym. No tak. No. Czyli mówisz, że teraz jak tylko trochę się przyspieszy, to wszyscy wymiękną i będziemy żyli w takim w takich warunkach stricte wirtualnych, tak? Troszkę tak, wygląda to coraz bardziej chaotycznie, bo orientacja się po prostu traci i to jest takie łapanie każdego dnia, co mnie zaskoczy, co, co tu wydarzy się takiego, że będzie z tego strata, bo już pomijam jakieś łapanie wielkich zysków, bo to już nie w tych kategoriach się rozgrywa, Raczej eliminacja poważnych zagrożeń i pomyłek, które generują koszty i straty? No, no to jest, to zgadzam się generalnie z tego, Niestety. Ale wracając za tych wizji ostronosnych powiedz mi. Jak ty okay. widzisz te, te wielkie te. te, te te wizje przyszłości. Jak to, jak to ma wyglądać? Bo ja nie do końca, nie miałem czasu, żeby tak słuchać. No nie wiem, czy my tutaj będziemy wiodącą siłą militarną, która przygwoździ Moskwę do podłogi zupełnie. I my tutaj trzeć się wybierzemy w trymigarze, tak powiem, tak? I, I załatwimy tą sprawę definitywnie dziejowo, bo nie brak tego typu podżegaczy. Odbiór na zachodzie jest raczej kiepski, bo tego w naszych polskich nie ma mediach. Na Twitterach się przewija między oburzeniem a, a zdziwieniem, także śmiesznością i kpiną. Jak można w tak nieodpowiedzialny sposób się wypowiadać i tutaj atakować mocarstwo atomowe? No, no, no nie wiem, no po prostu nie wiem. Boso, ale w ostrogach to jest stanowczo za mało, żeby to skwitować tutaj musi iść jakaś bardzo głęboka akcja propagandowa nie wiem, które wywiady tutaj działają bardziej, czy bardziej wschodnie wywiady, które powodują, że już przechodzimy na jakąś skrajnie śmieszności czy wywiady zachodnie, które mają spowodować określone działania polityczne i gospodarcze i militarne w końcu trudno orzec, jest to takie ciekawe miejsce w kosmosie że tego typu absurdy tutaj funkcjonują przy poklasku dużej części opinii publicznej, która nie dziwi się niczemu. No z tego wynika, jak... <śmiech> że, że podzielasz moje zdanie, że Ostronosy po prostu przegiął. No chyba za, za grubo przegiął, bo teraz to już nie wiadomo, jak to zdyskontować. To już nawet może Ministerstwo Prawdy będzie w zakłopotaniu. Ja myślę, że ciężaryn tutaj nie, nie, nie udźwignie. Nie da rady. Znaczy dla publiki wiesz tutaj warszawskiej jak najbardziej. To, to napiętnuje wszystkich zdrajców. Być może i my dostaniemy po czole, ale, ale jeżeli chodzi już tak na, od odry na zachód, to, to niekoniecznie, bo <śmiech> oni się pukają w czoło i się zastanawiają, czy, czy ci goście, którzy właśnie wysłali wszystkie swoje czołgi na wschód, to już całkiem globalnie ocipieli w, z, tym, z tym klimatem. Czy to jest jakaś taka nowa moda, że my udajemy wariatów na zasadzie Jarosława Haszka i Źwajsnyśn? Nie wiem, może... Może, Mo, może to jest model, model tak szwajkowski właśnie, bo dorzuciliśmy sporą część samolotów, Migów 29. i Jeszcze za darmo, żeby było ciekawiej. Także, nie wiem, wydaje mi się, że już nas nikt nie zaatakuje w tym momencie. Jesteśmy absolutnie bezpieczni, a poziom wariastwa jest już tutaj kliniczny. Także może w tym szaleństwie jest metoda. Ja przypuszczam, że niestety tutaj narracje i plany się tak daleko rozjechały, no, że po prostu się wszystko nie spina, a my przeżyjemy dramatyczne, trzeźwiące rozczarowanie. W tym sezonie i to nas y, mocno, że tak powiem, jak zawsze w przyszłości przytępi i otrzeźwi. Tak Co, hmm. przy, przewiduje po wstępnych oznakach wielkich y, wspomnień mocarstwowości. Ja się obawiam tego kierunku bardzo, bo y, tutaj ktoś y, może podziałać y, już bardzo wykonawczo i zacząć realizować te swoje mocarstwowe plany. Szczególnie y, wymazania Moskala z mapy świata. Yy, no, no, trudno to nawet skomentować. Tak. tak no, jakbym się, jakbym tak to sformatował na przykład z, patrząc z Lizbony, to powiedziałbym Ci tak. Wiesz co? Ktoś Was wyraźnie wpuszcza w kanał jako tych idiotów w Ostrogach, golasów na koniach, nawet bez siodeł. I wy tam ruszacie w cwał, a potem w galop, no i wszyscy umieracie w pięknej katastrofie. Tak ja bym to w teatrze UNESCO widział, że to się właśnie coś takiego odbywa. My w tym amoku się rzucimy, a ktoś to już tak ładnie podgrzewa i formatuje, i, i ci ty w Berlinie, i, i, i ci bardziej na zachód, powiedzmy sobie w Paryżu już tak mówią, tak, tak, my mamy własne problemy, strajki i tak dalej, to wszystko rozumiem, ale ci w Warszawie też przegieli, no to oni są jeszcze nie do końca Europejczykami. <ślad> tak mi to wygląda, wiesz, że, że tak to wszystko się skończy, że zostaniemy po raz kolejny wypuszczeni, wiesz, na te wielkie stepy i Ruchol nas po prostu zbombarduje. A my zostaniemy z gołymi gaciami, rozumiesz, na tej pustyni i będziemy dalej się borykać i zaczynać wszystko od zera. I no to nie jest ta, ta wizja, którą bym chciał zrealizować, zwłaszcza po doświadczeniach II wojny światowej, która tak się właśnie skończyła, totalną klęską gospodarczą i wielowymiarową też ludnościową, demograficzną Polski, która została wypatroszona do samego dna. W imię czego? Rozgrywki wielkich mocarstw. Staliśmy po właściwej stronie. Walczyliśmy na wszystkich frontach. I co z tego mamy? Duże, za przeproszeniem, gówno. Tak? A teraz co, ma co, co mamy z tego, że teraz znowu stoimy w pierwszym szeregu? No zgadnij, no. co dostaniemy w nagrodę, jak to się wszystko skończy. Są że spod no, historycznych. nagrody są w tej, w tej rozgrywce i wydaje mi się, że tutaj rzecz pospolita to zaczyna być pewien stan umysłu, szczególnie przy pewnych konfiguracjach i politycznych, i społecznych, gdzie nie bierze się pod uwagę żadnych racjonalnych przesłanek. Już nie mówię o realnej polityce, o jakiejś ciągłości dziejów, historii, yy, doświadczeniu, że tak powiem, wielowiekowym. Nie ma tego. Nie istnieje. To jest tylko dzień obecny. Czyli krótko mówiąc, horyzont czasu to jest yy, kampania wyborcza. Nic horyzont czasu Indianina. Sprzedali nas i jedni, i drudzy. Ja niestety to pamiętam. I bardzo... Niepokojąco mnie to nastraja na najbliższe miesiące. Bo Będziemy ja to wiem. obserwować, zobaczymy ja właśnie. Ja, ja już nie zgaduję, ja to wiem, że oni już nas sprzedali. No to niestety jest wiadome, bo jeżeli ktoś się na tym głębiej zastanawia, to wszystko jest widoczne. Pytanie, kiedy publiczność zorientuje się we własnym położeniu? Bo po ostatnim wyskoku ambasadora francuskiego, znaczy ambasadora polskiego we Francji, to powiedziałbym, że wyższy poziom ignorancji, szkodnictwa i dyplomatectwa, to już nie jest mi znany. Ale on to szczerze powiedział, on w to wierzy. Także ja bym człowieka nie da bo to jest sympatyczny człowiek, on, on naprawdę chce dobrze. To ci, co zawsze chcieli, dobrze, a wiadomo, jak im wychodziło. Rozumiesz. A jaki będzie z tego efekt? No to to moim, moim zdaniem podróż... izolacja Polski na rynku międzynarodowym zupełna. Jako po prostu y, państwo niepoważne. Ja, ja nie chcę, broń Boże, tutaj dezawuować człowieka, bo jest sympatyczny i on to mówi szczerze. I ja się z nim nawet mogę zgadzać. Ale... To nie znaczy, że te, tego typu rzeczy można rozgłaszać. No, no, to jest no, to taki problem, właśnie dyplomatołecki, w tym, w tym samym rozgardiaszu. Ja go osobiście lubię, rozumiesz to? To jest człowiek, z którym ja mogę pójść na wódkę i nie będę miał żadnych problemów. Ale, ja bym z nim nie poszedł na wódkę, naprawdę. No, nie, no, widzisz, ja mam wyższy poziom tolerancji. Ja wiesz, ja, ja się obracam w różnych sferach i te, te ludowych i innych. Także y, po prostu y, nie wierzę w to, że robił to w, złej, y, w złych zamiarach. Rozumiesz, bo to z niego e, e, e, epatuje, że, że on po prostu ma, to jest szara dusza. On chce dobrze. Wypchnęło rozumiesz? mu się. On be, on nie, on, on będzie cię bronił jak dojdzie do wojny to on stanie w twojej obronie to nie jest, to nie jest chami złodziej rozumiesz, to nie jest sprzedawczyk ty, ty możesz spokojnie dać mu s, s, swoje dzieci na przechowanie, on będzie ich pilnował to, to nie jest człowiek szubrawiec to nie jest zdrajca no ale widzisz, no no ktoś... Polska to jest pewien stan umysłu, naprawdę dosyć trudny do rozgryzienia i yy, jednak mało korzystny na przestrzeni wieków, jeżeli chodzi o ten rodzaj mentalności i ten rodzaj yy, naiwności politycznej. Tak to... Rozumiem, no po prostu nie ogarnia i to jest ten, to jest ten problem, że ktoś go tam tak powiem, nakręcił, czy, czy zainspirował, on to usłyszał i tego i wyciągnął wnioski, no i, no i te wnioski, że tak powiem, rozgłasza. I, i na tym polega problem, że po, po pierwsze dał się zainspirować, po drugie, że je rozgłasza. A najgłębszy problem jest taki, że teraz na, w Paryżu i w Berlinie to nagłaśniaje mówią, słuchajcie, ale z tymi z Warszawy, to, to my już nie jesteśmy w stanie się dogadać, bo oni od, odlecieli. Także droga jest do Moskwy otwarta, bo z Ławrowym się zawsze dogadają. Tak. To, to, jest, to, to, jest, to jest poważny problem, bo to zostanie, teraz jest zafiksowane już, zapamiętane, zapisane, internet nigdy nie zapomina. Ale znowu, ja przecież nie, nie chcę skreślać człowieka, bo wiem, że, że... Robi to w pełnym przekonaniu, racji i, i nawet z, on chce przeciwdziałać pewnym tak powiem, trendom negatywnym tej propagandzie zachodniej. On mówi, że no słuchajcie, ale my jesteśmy na froncie, my będziemy w pewnym momencie, jeżeli tak, to będziemy zmuszeni, bo musimy się bronić. Znaczy, tu jest racja oczywiście, tylko że to są bardziej złożone procesy. Tak, ale tych, tych bardziej złożonych on nie ogarnia i teraz oni to wszystko przetransponują, rozgłoszą na świat i zrobią z niego debila, rozumiesz, takiego wiejskiego prostaczka, no znowu, no ta, wyrwał się, jeździł tej pory wozem konnym, no i wsiadł, kurde, do, do Volkswagena i się rozbił, no. Na pierwszych rogatkach, no. Nie możemy im pozwolić, żeby sami się rządzili, bo ci goście po prostu są nieobliczalni. I to mnie bardzo boli, bo my tu nie jesteśmy ułomni fizycznie ani mentalnie, ale widzisz, rozgrywają tak. nas, po prostu nas rozgrywają. Inna to... jest rekrutacja na szczyty władzy, bo przecież jest mnóstwo mądrych ludzi w Polsce, którzy się wypowiadają i sensownie i merytorycznie są dobrze przygotowani ale nie są po linii i nie są na bazie. W związku z tym nie dostaną się na żadne tego typu miejsca. Poza tym tam kwalifikacja jest uzależniona od takich czy innych sympatii politycznych, krajowych i międzynarodowych. W związku z tym dominujące opcje przydzielają punkty. No i jest jak, jak wiadomo. Tak, ale tu my sobie płaczemy nad tym i ubolewamy, ale problem jest tak naprawdę ten, który nas dotyczy ten w skali makro, to jest taki, że ktoś tę wizje i te opcje, że tak powiem, już rozważał i rozpropagował. Ona dotarła do tego, tego pana w msz -cie. To jest ten obowiązujący kierunek i ten kierunek mnie zatrważa. Czyli... No, Niemniej nie jednak powinien się wykazywać większą dyskrecją na tym stanowisku. No tak, ale radosna, słuchaj, przyklepanie i, i klaskanie dalszej antagonizacji i tej, tej, tej no, galopującego, powiedzmy sobie, rozpalania konfliktu na wschodzie z naszym udziałem, no nie służy naszym interesom. Ja bym chciał usłyszeć chociaż jeden głos mitygujący, idący w kierunku chociażby rozejmu, tymczasowego, jakiegokolwiek, ale zacznijmy rozmawiać, nie musimy się lać w mordę na śmierć. Dobry był Blinken ostatnio. Otóż Blinken powiedział, że o żadnym rozejmie nie może być mowy i to widać. No yy, właśnie taką, taką dyrektywę wyemitowano, a goście takiego pokroju, o którym wspominamy, zwyczajnie są tego dowodem. Oni po prostu nasiąknęli tymi naradami, które wysłuchali na Alei Szucha. No, taka jest prawda. Oni to później mówią w wywiadach, bo serce im bije po właściwej stronie i oni... No tak, to teraz jest tak właśnie moment. Musimy działać. <g recruitment> I, I to mnie przeraża. No to, to właśnie mnie przeraża. Nie dlatego, że, że, że, że, że y y y y y mają jakieś złe intencje, tylko właśnie dlatego, że Ktoś nas wpuszcza tutaj, rozumiesz, i nas wkręci w maszynkę do mielenia mięsa po raz kolejny. A myśmy już to przerabiali. Mam nadzieję, że społeczeństwo się obudzi we właściwym momencie, zanim będzie za późno. Och, troszkęśmy omówili. E, w, e, audycja odbyła się w, w nowym formacie tylko bieżących siedmiu dni. Tak. Bo dzieje się już tak wiele. Tak. Nawet czasem tylko trzech dni. Zdaję inaugurację wiosny, żeśmy takie gorące tematy te przynieśli i wszyscy są w ciężkiej depresji. Nie, myślę, że to nie należy się przejmować. Przeżyliśmy pierwszą wojnę, drugą wojnę, w trzy rozbiory, komunizm. Przeżyliśmy jedną partię, drugą, teraz przeżywamy trzecią. Także myślę, że jakoś to będzie duch w narodzie, nie zaginie. Praktyczność też się obudzi we właściwym momencie. Zresztą wzrosty cen, widać, że tą praktyczność budzą w sposób finansowy. Także nie jestem złej myśli. Niemniej jednak na co dzień te informacje nie są pocieszające. Czyli mówisz generalnie, przeżyliśmy komunistów, przeżyjemy banderystów, tak? No właśnie, bo ostatnio była, ostatnio była taka manifestacja czy zgromadzenie w, pod pomnikiem w Krakowie, gdzie flagi, które ogólnie są uznawane za ścigane, były tolerowane. Ja wiem, że Ciebie to szczególnie dotyczy z powodów rodzinnych i no szczerze współczuję, że, że musisz z tym, że tak powiem, obcować i tolerować. Ale umówmy się, że to dla, dla sukcesu przyszłych pokoleń, bo przecież nie chcemy... Być może istnieją wyższe cele, które jeszcze nie są powszechnie widoczne, a jest możliwe, że rzeczywiście są realizowane. No, pozostańmy w dobrej myśli, że idziemy, staramy się zachować powściągliwość, dopóki jest to możliwe. No bo, no bo wiadomo, że najważniejszy przykaz kategoryczny to jest, żeby żeby przetrwać i przeżyć, i drugie w, w możliwie dobrej formie, bo jeżeli przetrwasz bez dwóch nóg albo bez głowy, no to, no to raczej nie o to chodziło, tak? No tak. Dyrektywą najistotniejszą jest przetrwanie substancji narodowej i to e, mądre narody e, wiedzą. Wiedzą, kiedy e, przestać walczyć i kiedy znowu podjąć walkę. Także e, to wszystko są dosyć subtelne rzeczy i e, nauka historii w tym ma kluczowe znaczenie, żeby pamiętać, kiedy takie momenty istnieją, a historia służy temu, ażeby błędów i, i poprzednich pokoleń nie ponawiać nie powtarzać, także mam, mam wrażenie, że trzeźwiejemy powoli i ta cała propaganda <śmiech> ostronosów absolutnie nie dzieje. O, coś się przycięło? Halo, halo? <śmiech> o, o, o, wraca dźwięk, wraca, wraca. Mój mikrofon się przycina momentami. A, już jest dobrze, już jest dobrze. Co ja mam cieka? wrażenie, że, że ta propaganda po prostu jest już tak aberracyjna i, i odlotowa, że zwyczajnie nie trafia ani do lewa, ani do prawa, więc y, to jest oznaka tak. desperacji po prostu. No i, no i czekają nas dalsze zabawy, także no. To może tym optymistycznym akcentem... Y, y, Audycja w założeniu ma trwać 60 minut, ale to nie sposób się zmieścić, żeby omówić te, te kilka ostatnich dni, hmm, a będzie jeszcze ciekawiej. Tak, to Ci mogę obiecać, to już czuję w kościach tak potłuczonych, to będzie, będzie jeszcze weselej. <grym> to, co, to naszych słuchaczy szanownych, ja żegnam. Z mojej strony a ja... to już... Przez... A ja wiosennie zmarzaną pod ramię. Pozdrawiam. Zmarzaną na piwkę. <laughs> Tymczas...